Śledź i dorsz Raz się kiedyś zdarzyło, że w pobliżu helu przepływały dorsze dwa. Jeden z nich rzekł, przyjacielu, nasza przyjaźń serdeczna tyle lat już trwa, lecz żeby kogo poznać w doli i w niedoli, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Usłyszał te słowa śledź, więc do śledzia sąsiada powiada — Przyjaciela chciałbym mieć. Chyba panu nie uchybia, proszę pana, przyjaźń rybia. Drugi śledź samotnie siedział, więc skwapliwie odpowiedział — Bardzo proszę, pana śledzia. A więc... Pięknie pan pozwoli, że wpierw zjemy beczkę soli. Owszem, tu są takie nudy, że jeść można sól na pudy. Kiedy zaraz po obiedzie popłynęły oba śledzie, wynalazły soli beczkę, naprzód zjadły z niej troszeczkę, potem więcej, coraz więcej, po upływie trzech miesięcy wypróżniły beczkę do dna. Na to, aby ich przyjaźń była niezawodna. Tymczasem dorsz zawitał znowu w tamte strony, patrzy, a tu płynie śledź. Dorsz roześmiał się zdziwiony. Ależ pan jest nasolony. Przyjaciela chciałem mieć. Co to w doli i w niedoli, więc z nim zjadłem beczkę soli. Dorsz się zaśmiał jeszcze głośniej. Trzeba znać się na przenośni. Jest mi pana żal prawdziwie, niech pan moczy się w Oliwie. Ośmieszony, nieszczęśliwy, śledź popłynął do Oliwy. Tam się moczył miesiąc chyba, aż go złapał jakiś rybak. Ach, bo w życiu to najgorsze, kiedy śleć się wdaje z dorszem.